Celluloid. Nawijamy na filmy. Dzisiaj będziemy mieli specjalną niespodziankę dla was. Będziemy mieli otwartą linię telefoniczną, na którą możecie dzwonić. 0800 Celluloid. 0800 Celluloid to jest linia, po którą możecie dzwonić. Wybieracie tam guziczki na kredyturce. Odpowiemy na wszystkie wasze pytania. Odpowiemy na wszystkie wasze pytania. Nasze konsultantki mogą wam poradzić na różne tematy niezwiązane koniecznie z filmami. Także pod koniec audycji zobaczymy kto dzwonił i, i, no i ewentualnie zobaczymy co... Dzwoncie, no tak, tak. dzwońcie, dzwońcie. A teraz zapraszam na newsy. To tym razem ja zacznę mój. jeden z moich ulubionych komików. To jest zabawna rzecz, dlatego że wielu komików, których ja widzę w jakichś programach na deskach, potem gdzieś przebija się bardzo niewielu, ale bardzo niewielu trafia rzeczywiście do Hollywood, ale wielu przebija się gdzieś na plakaty. I ostatnio coraz częściej widuje Dana Cooka. Dana Cooka w ogóle nie możecie nie kojarzyć, to nie jest no, aktor, to, to jest właściwie komik. To jest komik, kojarzysz go, bo ostatnio zagrał w pracowniku miesiąca. Haha! No Notabene jeden, bo wydaje mi się, że mogu, moglibyśmy nominować ten film, nie wiem czy widziałaś Pracownika Miesiąca. Nie. Ja miałem zaszczyt moglibyśmy spokojnie nominować przed całej mojej sympatii do Dana Cooka, który jest naprawdę świetnym komikiem. E, do najgorszego filmu roku, myślę. <tuszel> <tuszel> jest, jest fatalny, jest straszny. Nie oglądajcie. W każdym razie, Tenko, który grywał w lepszych i gorszych rzeczywiście filmach, to znaczy zagrał w przeciętnym kontynuacji dosyć... marszu pingwinów kontynuacji marszu pingwinów zagrał w tork który nie był rzeczywiście najlepszy zagrał w, w waiting który był dosyć dobry taka opowieść o kelnerach i ostatnio właśnie przez dwa miesiące i teraz możecie go oglądać w Mr Brooks będzie grał w um, filmie który się będzie nazywał Bachelor Number no. 2 czyli Kawaler numer no. 2 jakby a pierwsza um... część to nie jest sequel, tak się film nazywa. Numer 2. Kawaler numer 2. Hmm? To niekoniecznie To, nie to tak nie Leonard 6. <głos> <głos> tak, to jej Leonard 6. To taki film. Albo 1942. <głos> no w każdym razie. <głos> w każdym razie Dane Cook, e... Gra faceta, który. Krótko mam tylko pomysł, streszcza. Fa... Gra faceta, który jest tak fatalnym, jakby randkowiczem, że dziewczyny wracają do facetów, których rzuciły. O, może w ten sposób. No i oczywiście się zakochuje w dziewczynie, którą ma obrzydzić, tak? Której ma się obrzydzić. Tak, no, Nie spotkał nie, tego, Willa Smitha jeszcze. Nie, nie, nie rzeczywiście nie spotkał Hitcha, <śmiech> tak? <śmiech> a, potem będzie, a potem będzie film, w którym obu ich połączymy. <śmiech> I będzie Hitch spotyka Bachelor number 2. No, Cortez <coughs> Ja mam informację... Kortes jest dzisiaj tylko... nieprzygotowany. Kto nie przygotował? To Nieprzygotowany jesteś, bo podbierałeś mi newsy. Nie, ja teraz będę mówił o nich, które, które nic Ci nie podbierałem. Informacja jest nowiutka, na pewno jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, jakie są um, produkcyjne plany TVN-u. Nie, Na wam. najbliższy rok. Opowiedz, opowiedz, ja to już znam, opowiedz. <laughs> Rewelacja. Rewelacja. Um... A nie mówisz już tego? Nie. Co? Nie mówiłeś już tego? Nie, nie, nie mówiłem. Nie, nie mówiłem nie, nie. Opowiadaj, nie. opowiadaj, świetnie. Jestem cynk z pewnego źródła, który poinformował mnie e, głębokie gardło nazwijmy je. Ja. No, no. Cynk jest następujący. TVN przygotowuje dla swoich widzów rewelacje. Dwa filmy na podstawie produktów, które już znacie. Pierwszy to będzie filmowa ekranizacja przygód M. Super, Fumpary, tak? Drugi hmm. film, o którym chciałem powiedzieć, to jest filmowa ekranizacja programu telewizyjnego Taniec z Gwiazdą. Super, super, no, reparacja. To prawie jak ekranizacja książki telefonicznej. <śpisy> Nie wiem, co i tam będą kręcili. Nie, no to przecież jak robili ekranizację Big Brothera, to zrobili dwa filmy. No niby tak, ale tam... Kurczę, tak jacyś... jak myślisz, Irak, kosmiczna nominacja. No tylko ty, ma, ty masz pamięć, no gratuluję ci naprawdę. No dobra, ja chciałem po takim mocnym uderzeniu ze strony Piotrka powiedzieć, że jeden z moich ulubionych specjalistów, scenarzystów, taki naprawdę profesjonalistów, Brian Helgeland zabrał się za przerabianie i to jest to ciekawe, bo na etapie, w którym Brian Helgeland zabrał się za ten scenariusz, dopiero o nim przeczytałem. Zabierzcie za tej historii o Robin Hoodzie w spak. To znaczy, no może nie do końca Robin Hood jest zły, a Sherwin Znettym do, dobry, ale Ridley Scott postanowił zrobić film, który ma polegać na tym, że te dwie postaci są zbalansowane, jeszcze do tego wszystkiego obaj mają romans z, z, z Lady Marion. Obaj. Tak i jest trójkąt, i Robin Hood jest taki właściwie to szary. Dokładnie, i... dokładnie co, to, to, to było to samo, co w tym filmie porno na podstawie Robin Hooda, co To tam też było. No, opowiedz, opowiedz, no i jak tam było. No to, to, to samo. Tak, ale tak, był trójkąt, po, ale... Postacie były zbalansowane. Tak, tak. Znaczy nie I nic. Lady Marion robiła i to z jednym i z drugim. drugim. <śmiech> Rzeczywiście. Podamy linka od razu do pierwszego filmu porno, który oglądał Cortez i będziecie mogli sobie to porównać ewentualnie z nowym filmem, który, na którym pracuje Hergeland, jak widać <śmiech> bez sensu zupełnie. Bo po co to robić, skoro ktoś już to zrobił. No dobra. <śmiech> ja mam z kolei mm. informację, że producenci Weinsteinowie razem z reżyserem Sydneyem Polakiem będą realizowali, a raczej je, jeszcze nie, nie będą realizowali kupili już prawa do uwaga powieści graficznej, czyli czyli, niemsu, czyli komiksu, do komiksu mm. właśnie The Silver Linings, Linings, tak? Silver Linings, mm -hmm. the, the Silver Linings Playbook. Mm -hmm. Co to znaczy? Ojej, no dobra, nie Historia opowiada o facecie, który właśnie przeżył załamanie nerwowe, wyszedł ze szpitala i postanowił odmienić swoje życie i zacząć cieszyć się z każdego dnia, ale okazuje się, że całość jest skonstruowana w ten sposób, że życie daje mu kolejne kopniaki. Mhm. Jasne. Tak, dokładnie. Jasne. Są sytuacje, żona od niego odchodzi, jest pasmo po prostu niepowodzeń, które zobaczymy jak skutecznie będzie starało się zniweczyć ten jego plan czyszenia się z każdego dnia. Mi to przychodzi na myśl od razu film Fox, Szalona Rodzinka z Tomem Selakiem z 92 roku, roku, w którym Selek również grał taką postać. Patrz jak ty to tu wszystko pamiętasz, kurczę. Jak no, sprawdzaliśmy przez Tak, sprawdzaliśmy. E, folks, Tom Selek grał faceta, który e, był zadowolony ze, ze swojej pracy, z rodziny, miał, miał wszystko ułożone. Po czym film opowiada o tym, jak po kolei wszystko traci. Traci żonę, traci pracę, traci jądro, oko, wszystko traci. <grym> wszystko co można stracić, to straci. I też jest zadowolone życie, więc bardzo prawdopodobne, że to będzie pod, na podobne zasady. A to co jest dla mnie najbardziej zaskakujące, to informacja, że Weinsteinowie i Polak zakupili prawa do komiksu, który jeszcze nie powstał, to jest raz O Mingeli nic nie powiedziałeś, czy powiedziałeś? O kim? O Mingeli? Nie. No masz tu gdzieś Mingeli nazwisko Tak No, no to Mingela, Mingela, Mingela Nazwisko, Mingela, no jak zobaczyłem te trzy nazwiska Weinstein, Polak i Mingela, no to To co się w oczy Antoni Mingela Kto to jest? Angielski pacjent O matko, uwaga, uwaga to jest pierwszy raz kiedy zagrałem korteza. Pierwszy raz Prosimy o odnotowanie w kajecikach. Naprawdę, naprawdę. Pierwsza. <grym> ale informacja, która <grym> dla mnie jest zaskakująca to jak można zakupić prawa do powieści graficznej, która zostanie wydana dopiero w 2009 roku. Hmm, no można, jeżeli to jest jakiś znany autor. no nie wiem. To jest na zasadzie takiej hmm, wiesz mam taki pomysł na to, żeby zrobić komiks. Świetnie, to kupujemy prawa. To tak jak kupują przecież prawa do Harry Pottera, zanim wyjdzie. No. no ale to Harry Potter, no to wiadomo. No tak. A może tutaj to wiesz. Może to też. No. no dobra, teraz e, zapraszamy was na e, Zapraszamy was. Zapraszam was na chwilę ciszy. Później Że, Piotrek tak. zagra na harmonijce coś, a później a później będziemy recenzowali film. Także A ty, ty potrafisz zagrać na harmonijce? Ty... Nieprawda, nie potrafię. Odgrywałeś ten motyw z mm, No, no, no, no, no, tak, no, tak? No, no. Jak wyciec tutaj jest za matę, to dzwoncie. 0800 celulaj. 0800 celulaj. Dzwoncie, dzwoncie. Dobra, recenzujemy. Na harmonijce w wykonaniu okrzy. Jak będzie A brakowało, teraz... to bardzo przepraszam. A teraz przechodzimy do, do właściwej części naszej audycji. Mięso, czyli do recenzowania. Mięso. mięso. Właśnie. Mięso. E, dzisiaj będziemy recenzować film, który niedawno e, wszedł do, do naszych kin polskich. E, to jest Stranger Than Fiction. Stranger Than Fiction, czyli przypadek Harolda Krika. No właśnie, mm. tu już od razu pojawia się pewien problem. Dysonans. Dysonans, Dysonans. właśnie. Dla, dlaczego, dlaczego polscy tłumacze zrezygnowali? Nie, z... nie będziemy rozmawiać znowu na temat polskich tłumaczy, proszę cię. <laughs> nie, nie, znaczy, nie, nie, nie. Ale nie. wiem, nie, bo to mnie interesuje, dlatego że w bo, momencie, bo, kiedy ktoś bo, robi, wie, zmienia, hmm. na, na, na zmienia tytuł dziwniejszy niż fikcja na, na tytuł Przypadek Harolda Kryk'a. No to dla mnie to jest jednoznaczne, że ktoś musiał się tutaj doszukać coś powiązań, źle brzmi. Nie powiązań. Może, może coś źle brzmi, wiesz? Może coś źle, źle brzmi po prostu, jak mówisz, dziwniejsze niż tak. fikcja, to, to jest taki... Mało chwytliwy tytuł, prawda? Nie, nie sądzisz, tak mało od Ale, ale, ale dokładnie, od, od ale, dokładnie od... ale to nie zawsze chodzi o to, że dokładnie, dokładnie, tak? No, czasami jest szklana pułapka. No, ja rozumiem, ja rozumiem. ale w tym, w tym przypadku, w ale pomyśl sobie, że... Pułapka. że. Na przykład, jeżeli masz film, który się nazywa Sliding Doors mm -hmm. e, z Gunnet Paltrow, który został przetłumaczony jako przypadkowa dziewczyna, to po prostu nawiązanie do przypadku Kieślowskiego jest jednoznaczne, dlatego że, no jest, o, tak, że, tak, że tak, tak jest, Tak, tak jest, jest, prawda? Jest, jest. Natomiast ja, to ja... Jest Przekroczenie jakby uprawnień tłumacza, moim zdaniem. No, ja to było rozumiem. ordynarne. Już rzeczywiście nikt się na tym nie zastanowił, że, że tam jakiś taki wydźwięk marketingowy, prawda? Wtedy. Nie no, ja wiem, a, hmm. a tutaj przypadek Harolda Kryka. No tak. Okay. Znaczy, Może wiesz, może. Um, ale to, dobrze, no bo powiedzmy je... o, o czym jest film. Właśnie. żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi, bo jak zwykle zaczynamy od, od, od, dupy, od, strony. od dupy strony. No. Film opowiada o pracowniku urzędu skarbowego, mm -hmm. który w którymś momencie orientuje się, że słyszy głos kobiecy w swojej głowie. Tak, i to jest odpowiednio Wilferel i um, Emma Thompson, przepraszam. No właśnie. I nagle nasz bohater orientuje się, że jest postacią fikcyjną. Tak? Mm, nie do, nie końca. do końca. Słyszy głosy w swojej głowie, no na tym tak. skończmy. I te, te, te głosy, no, ten głos tej pisarki, która opowiada o jego życiu. Tak. I pomysł no, jest tak. na tym etapie bardzo fajny. Co no, więcej, fajnie. jest bardzo ładnie zilustrowany. Bardzo ładnie przedstawiona codzienność takiego szarego człowieka, który jest tak. więźniem własnych przyzwyczajeń. Tak, dodatkowo do, dodane są tak, do tego takie komputerowe animacje, takie, takie jakby futurystyczne, które pokazują ja, jego... Tam przypomniałem jakieś... mi Myś... się, wiem już w czym to było. No w, czym e, było? w podziemnym kręgu, pamiętasz? Tak. Takie, tak. Mo takie momenty były, tak, jak, e, jak e, główny bohater przechodzi przez spokoju i nagle się okazuje, że on nie jest w pokoju, tylko jest na, w, w środku... Katalogu jak, jak, z Ikei. Jak, tak, tak, tak. To jest fantastyczna scena. Zresztą ja chyba najlepiej zapamiętałem z tego podziemnego kręgu. Ten, ten dom, w który, który on sobie urządził jak Ikea jak Ike właściwie, i te ceny, które się po kolei pojawiały, to tak, tak, tak, tak. jest po, podobny jakby chwyt wykorzystany. Ale tak, a tak wracając do, do, do sensu tego wszystkiego. No oczywiście e, facet się dziwi, wydaje mi się, że jest rąbnięty. Okazuje się, że jednak nie jest rąbnięty. Idzie do profesora e, literatury. literatury, którego doda grada Sting No i klucz tego wszystkiego jest takie... Dobra, może nie opowiadajmy. Nie, może nie opowiadajmy. Znaczy, no trudno właśnie. jest nie opowiadać, żeby ja jakby, wiem, nie no. dojść do pewnych rzeczy. No ale dobrze. Wrażenia. Krótko fabułę, teraz wrażenia. zaczyna Cortez. Mnie, tak jak powiedziałeś, bardzo się podobał sam początek. podobało mi się właśnie te, te jego pierwsze odruchy, pierwsze reakcje na, na ten głos, który słyszy w głowie. To wszystko było fajne. Cała ta otoczka tej szarości życia i tak dalej, tak dalej. Natomiast im dalej w las, tym gorzej. Trudno jest opowiadać o tym filmie. Jeszcze tak. oczywiście nie powiedzieliśmy o tym, tak. że jest, gdzieś tam się przewija Maggie Gyllenhaal, która jest... jest Queen tifa plan... Queen no. tifa well, no. oczywiście, tak. No? To są takie um, bardzo druga druga role. Bardzo. I trudno jest, właśnie sobie uświadomiłem, że trudno będzie nam opowiadać o tym filmie, nie mówiąc hmm. nic na temat tego, jak się kończy. Bo to zakończenie to rzeczywiście jest... No okazuje się, że rzeczywiście, że to wszystko co Emma Thompson napisze jest, jakby prze, przekłada się na, na, na Harolda Cricka, a ponieważ ona pisze powieści, w których wszyscy jej bohaterowie umierają, no więc wiemy, gdzie, w którym miejscu to się będzie kończyło. I jest taki moment, w którym rzeczywiście bardzo mocno wszyscy są w stanie uwierzyć w to, że on rzeczywiście zginie. I to jest fajne, tylko to, co się dzieje później, to jest jakby hmm, no nie będę zdradzał, ale a, ale niektórzy się nie godzą z tym zakończeniem. To znaczy, nie wiem, czy to by się podobało, czy nie, bo rozumiem, że ci się nie podobało. No to właśnie o to chodziło może? Może właśnie o to chodziło. Dlatego, że odwzorowanie reakcji ludzi w filmie jest odwzorowaniem tego, jak my się czujemy. Dokładnie, znaczy właśnie. Rzeczywiście mówimy zagadkami i mówię, Piotrek, ja rozumiem, no że tak, ty nie ale jak psuć, ludziom, tak, ale ja tak się o spoilering. No właśnie, nie chcesz psuć, psuć działania oglądania z filmu, a to tak naprawdę ta recenzja nie może się oprzeć na niczym innym, jak tylko na, jak tylko na opowiedzeniu mnie, o tym dla zakończeniu. Dla mnie to po, po Charlie Kaufmanie. Trochę się muszę z tobą zgodzić. To znaczy, rzeczywiście tutaj zalatuję Kaufmanem, zalatuję, nie wiem, Być jak John Malkovich, przede hmm. wszystkim. Myślisz o tym, prawda? Tak. No, e, troszkę zalatuję, rzeczywiście. Ale to nie jest bardzo odtwórcze. To znaczy, tutaj e, przede wszystkim e, słyszę... O, o. E, właśnie musieliśmy przerwać, bo to był telefon, z naszych słuchaczy, który dozwonił się na naszej linii 0800 celuloid. Dzwoncie, dzwońcie, naprawdę warto. Chwilę pogadaliśmy, miał różne takie komentarze na temat audycji. Super, naprawdę fajnie. Natomiast e, skończyliśmy mówić na filmie Strider than Fiction. Tak, tak. Że mogło być inaczej. E, ja powiem Ci, że skończyliśmy na Kaufmanie. Tak, skończyliśmy że, na Kaufmanie i, i że śmierdzi Kaufmanem. Kaufmanem. To znaczy... Mm. Przede wszystkim, nie wiem dlaczego recenzenci, bo przystałem niestety jak zwykle ze dwie recenzje w moich ulubionych serwisach. Nie wiem dlaczego recenzenci tak strasznie cieszą się, że świetne porównanie znalazłem. Kompletnie moim zdaniem nie pasujące naprawdę nie wpiął, nie wypiął do tego co, co zrobił tutaj Will Ferrell. To znaczy ktoś napisał, uważaj, że ten film jest dla Willa Ferrella tym samym, czym był dla Jima Carreya. Przełom. Przełom dla Dima No. Adwentura. Nie. <grymne> <grymne> no to był przełom dla Dima Truman Show. I tym samym, czym był dla Billa Maryja, Dzień Świstaka. Dzień Świstaka. No. To znaczy, to jest taki... Znaczy Teoria była za tym taka, że, że jakby... Ta jego gra jest tutaj tak wyraźna i taka ciekawa i tak ostra, że. Widzę Twoją reakcję No nie no, okej, okay, no, oba się z tym nie zgadzamy. To jest ja osta przesada. przesada. Jak... Ferel jest Ferelem. Nie pokazał nic nadzwyczajnego, zagrał poprawnie, normalną rolę, tak? No, tak. Właśnie, no. tak. No, no, normalną Aha, rolę tak. zagrał. <głos> ja ci powiem, że. On dostał nominację do Złotego Globu za ten film. Tak, z... wiem, nominację wiem, słyszałem, dostał. słyszałem tak, tak, tak. Dostał nominację do Złotego Globu. Okej, okay, ja nie będę wnikał. Bardzo się cieszę, że za tej nagrody nie dostał, bo mu się nie należała. Nie należała, mu się tak. Potwierdzam, no. Dla mnie to jest tak, tak takie same zasady jak, jak Bill Murray i Lost in Translation. To znaczy, że została dostrzeżona jego rola, ale nie dostał Oscara za ten film. Pamiętasz? Mm -hmm. Była taka sytuacja, on, on, on, mm -hmm. on mało nie wyszedł z sali kiedy Tak, kiedy, tak kiedy, pamiętam z tak. tak, tak, tak. Ja ci powiem, że są aktorze komediowi, rewelacyjni, jest taki pogląd, że jak ktoś jest dobrym aktorem komediowym, to Muszę na pewno sprawdzi się hmm. no tak, sprawdzić w, dra w dramacie. Tak, tak. I tak samo tak, tak jest z Jimem Karejem, e, e, tak jest z Robinem Williamsem, tak jest, tak. z naszym rodzinem, rodzimym Markiem Kondradem. No tak, to prawda. Tak, to, to jest aktor komediowy i on się sprawdza w tych Uwaga, Przepraszam, słuchacze dzwonią. Y, za moment wrócimy do audycji. Więc no tak jak mówię. Eee... Dziękuję za telefon w ogóle. Tak. Pozdrawiam Cię Marek i, i Twoją żonę. Na pewno Was odwiedzimy. <głos> no no, tak jak mówisz, no. Właśnie. Wiecie, są tacy aktorzy, którzy rzeczywiście sprawdzają się w, i w komediach, i w dramacie. Ale Woody do nich nie należy. Ja go widziałem w Melindzie i Melindzie. Udy Galena. Tak, pamiętam, rzeczywiście. O, dobrze mi przypomniałeś faktycznie. No właśnie, to jest film, film, film. Dramat, prawda? Ale on. Nie, no, nie, no. Bez przesadu, no ja wiem, dobra, ale, no. ale on, on zagrał. On zagrał tak samo. Tak. to, prawda? to jest tak. E, Czasami są aktorzy, którzy nie usilnie, potrafią, nie, nie potrafią się, wyjść poza, poza, poza... ...usilnie starają się grać zawsze co innego. Mm -hmm. Tak jest z Robertem De Niro, chociaż mu to tak... Coś, tak... <laughs> to prawda. Bo, on zawsze próbuje zagrać coś, coś, coś innego. I ja rozumiem, bo to jest facet, który nie chce współczuć na laurach i, i tak dalej. Natomiast z Farelem jest tak, że pomimo faktu, że on zagra sobie w dramacie, w obyczaju czy w komedii to on wszędzie jest identyczny. I to jest ten sam, ten, sam, ten sam film, ten sam styl, wiesz, oglądasz go w, w, w jednej komedii później po prostu dla ciebie to jest, wiesz, Will tylko tylko w obyczaju. I on co robi? No się wygłupia, no, bo tam tak. on się wygłupia. I tak samo jest tutaj. Świetna Emma Thompson. Świetna Emma Thompson, no, tak, naprawdę. No. No, jeżeli ktoś powinien dostać nominację, to ona zdecydowanie powinna, chociaż na pewno tych nominacji to już tam ja leży mniej na słyszałem półce. opinię, że po prostu ona ratuje cały film. Tak, ratuje cały film, tak, zgadzam się. Jest rewelacyjna, jest po prostu rewelacyjna i dla samej Emmy Thompson warto to zobaczyć, bo jest po prostu. No jest, du, bardzo mało jest scen z nią de facto. Hoffman jak Hoffman. Ja ci powiem, że z M. M. Thompson to jest tak, jak moja matka kiedyś była na planie Kvowadis I, i tam statystowała. I miałam możliwość obejrzenia sobie jak grają aktorzy. I wszyscy tam grali na jedna kopyta, wszystko jest fajne I nagle, w którymś momencie wchodzi Jerzy Trela i zaczyna grać. I po prostu wszyscy gęby w dół i szok, prawda? Dlatego, że nagle widzą, że to jest aktorstwo prawdziwe. Nie jakieś żadne markowanie, coś takiego. Tylko nagle, wieś, nagle wiesz... nagle Ja zejdę zupełnie z tematu, bo czytałem, no. e, moja mama dała mi wywiad z Janem Nowickim. Świetny wywiad, jeżeli będzie mi okazję Dwa tygodnie temu bodajże, chyba w, w Wysokich Obcasach, czy w Dzienniku, już nie pamiętam, Nowicki dał, a on bardzo rzadko udziela wywiadów, udzielił wywiadu pokazując siebie z takiej strony bardzo, jako takiego troszeczkę zmanierowanego aktora, ale właśnie mu powiedział, że jest, że po, pie że po pierwsze, jedyne, co jedna z niewielu rzeczy, które pamiętam z tego wywiadu, a wie, to jest bardziej o życiu, o mniej o filmie, o tylko pogląda. bardziej o, życiu, o jego poglądach, o jego zapatrywaniu na pewne rzeczy. Nowicki powiedział, że poza tym, że powiedział, że, że telewizja, że, że kino to dziwka, a telewizja to kurwa, to powiedział jeszcze, że Trela należy do takiej niewielkiej, małej grupy prawdziwych aktorów, którzy się zostali, oczywiście razem z Nowickim, no bo tam wymienił się w tej grupie. Czemu ja nie przeczę? Oczywiście rzeczywiście, to jest fantastyczny aktor, bardzo no, wybitny, wybitny. co by nie mówić, Wielkoforma, wielkoformatowy, mówi się. Natomiast rzeczywiście trela należy do takich taki aktorów, którzy, których którzy, który po prostu widać. Jak oni wchodzą, to ich widać. No, ja wiem, to, to ja są świetne, świetne porównanie. Tak, tak, od, od razu anegdota. Widać, anegdota. A, anegdota. Czytałem kiedyś jedną, e, e, jedną książkę, w której były podane różne twierdzenia tezy i była twierdzenie Holubka. To znaczy, że jak Holubek przechodzi przez scenę, to po prostu no, no, no widać go, prawda? Że nawet jak on gdzieś tam w tle przejdzie, to po prostu to jest twierdzenie Holubka, że, że on jego widać. <śmiech> <śmiech> że on tam jest. No, tak samo z Nowickim, Tak samo z Nowickim. Wracając do przypadku. Dobry film, fajny pomysł, bardzo fajnie się ogląda, rzeczywiście, bo dynamicznie jest. Jesteś cały, czas uczucia, ciągnie że się, cały czas cię ciągnie do tego zakończenia. Oczywiście można lubić albo nie lubić zakończenia, ale ciągnie cię, przyznaj się. Ciągnie cię do tego zakończenia, nie nudzisz się, czekając na to zakończenie, bo chcesz wiedzieć, co się stanie na końcu. To jest dobry pomysł, nieschrzaniony. Mówię, można lubić albo nie lubić zakończenia ja mam wytłumaczenie na to zakończenie i chciałbym o nim opowiedzieć, ale nie, mo nie mogę, bo mamy taką zasadę, że nie będziemy wam psuli. Zobaczcie. To nie, nie nie jest ciekawe, jak jest zakończenie? Jak dzwoni? 0800 cellulite. 0, cellulite. Yy, natomiast zobaczcie, powiem tak, zobaczcie ten film nie dlatego, że jest dobry. Zobaczcie ten film, żeby zastanowić się nad zakończeniem. I tym samym daje 3+. 3+, plus, ja chciałem 3 mniej. 3 mniej, 3+, mniej, 3 plus. myślałem, że więcej dam, ale, a, ale faktycznie to, to nie jest aż tak dobry film. Chociaż dla Me Thompson. Mówię, dla Me Thompson i gra zakończenia. Dla... plusa daje dla Me Thompson. Plus dla Me Thompson. Naprawdę, jakby, jakby nie była M. Thompson to by było dużo gorzej rzeczywiście. Meggie się nie nagrało, o Boże. Meggie Gyllenhaal się nie nagrała, fakt. Tak, tak. To było tak, na zasadzie takiej, że ja oglądam film, patrzę, o Boże, wcisnęli ona na ma siłę. Taki, ale nie ona tak się ostatnio zastanawiałem, ona ma takie role bardzo... Takie hipisowskie, ona takie hipiski gra. Ona dobiera sobie rolę pod kątem takich e, takich dziewczyn nieujarzmionych, e, które chodzą w... To jak Will Smith, luźny gosz. <głosy> nie no nie do końca, no ale dobrze. A propos jej brata, rzadko widujemy ostatnio. Kogo? Jej brata. Jake'a Gyllenhaalla. A w tym ostatnim. ostatnio byłem. No, w Jarhead chyba ostatniego go widziałem. No ale tak, to... ale no to dawno. To dawno. dawno bo... No dobra. 3 plus 3 mniej. Zamykamy linię. Zamykamy linię. Już e, niestety nie przyjmujemy żadnych telefonów. E, także bardzo się cieszymy, że zechcieliście do nas zadzwonić. E, tak już kończąc, e, już nie będzie żadnej piosenki, ale chcę powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu spędzamy na nową stroną. Bardzo, bardzo dużo czasu spędzamy na.. Ogłoszenia żeby... parafialne. Bardzo dużo czasu spędzamy nad tym, żebyście mieli lepszy dostęp do tej strony, lepszy hosting. Fanikujemy dla zmiany. Was duże zmiany. duże zmiany, liczne niespodzianki, konkursy, na... gadżety, półnagie kobiety. <głos> nie, nie, znaczy w... będzie trochę inaczej na pewno będzie trochę inaczej. Będzie inaczej, tak samo... będzie ciekawiej, będzie liczniej. Liczniej, liczniej, tak, liczniej, liczniej będzie. będzie, tak, tak, tak. Liczniej. Idziemy ławą, idziemy ławą, idziemy ławą. Zobaczymy co z tego wyjdzie. E, trzymajcie się do następnego odcinka. żegnają was Oksa i Kortek. Na razie. Na razie.